rolnicy i pszczelarzy częstokroć patrzą na siebie wilkiem. Choć tak naprawdę cele mają wspólne, bo dobrze zapylony rzepak to przecież kilkadziesiąt procent zwyżki plonu. O tym wie pani Monika Borkowska z firmy BASF, która prezentuje bardzo ciekawą mieszankę nasion o nazwie pszczela łąka. Pani Moniko, co to za mieszanka właściwie? Jakie tutaj rośliny się znajdują? Jakie, jaki pożytek dają? W skład mieszanki wchodzi kilkanaście gatunków roślin dla pszczół, trzmieli i innych organizmów pożytecznych. I mamy tutaj m.in. koper, mamy ogórecznik, nagietek, duży udział faceli, również mamy tutaj Szałwie, koniczyne lucerne. Występuje również słonecznik, jako że jest to roślina późno kwitnąca, to dzięki temu zakres kwitnienia roślin jest rozciągnięty jak, naj, jak najdłużej się da. Bioróżnorodność jest projektem wprowadzonym przez naszą firmę już w 2011 roku. Główne nasze działania w tym temacie koncentrują się w Pongowie i w Jarosławcu, niedaleko Poznania. Jest to mieszanka, więc jedynym pożytkiem jest to, że zapylacze mają swój dom, ale czy tylko zapylacze? Nie tylko. W dniu dzisiejszym widziałam kilka żuków, widziałam pająki. Udało mi się znaleźć też gąsienicę chronionego pazia królowej. Z punktu widzenia zwykłego rolnika wygląda to zupełnie inaczej niż z punktu widzenia naukowca. Naukowiec mówi, piękna bioróżnorodność, to służy przyrodzie, to służy rolnictwu. Rolnik mówi, po co mi tyle robaków na polu, skoro z nimi walczę? Gdzie jest racja? Jak pogodzić jedno z drugim? Trzeba wypośrodkować. Zniszczenie, całkowite wyeliminowanie owadów na polach doprowadzi do tego, że nie będzie organizmów zapylających. Bez organizmów zapylających nie będzie plonu, plon rzepaku będzie dużo niższy, nie będzie plonu owoców. Dzięki owadom możemy uzyskać właśnie korzyści ekonomiczne. Najważniejsze jest wypośrodkowanie i pogodzenie tego rolnictwa nowoczesnego, intensywnego, Razem z zachowaniem bioróżnorodności. Czyli to nie jest tak, że 4 metry szerokości i 200 metrów długości wzdłuż naszego pola rzepaku obsiane pszczelą łąką, mieszanką nasion jest stracona, lecz tak naprawdę jest zyskana. Dokładnie. Ma to korzyści i dla owadów, i dla rolnika. Badania, które prowadzimy we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, koncentrują się na razie na składzie gatunkowym owadów występujących na naszej mieszance. Jak on się zmienia i właśnie od kilku lat prowadzimy takie badania. I rozumiem, że z tych badań wynika, że ta mieszanka działa. Tak, jak najbardziej. I właśnie teraz, jako że już kolejny rok niedługo będzie się kończył tych badań, postanowiliśmy przeanalizować te dane i zanalizować jak wygląda w tym roku po tych kilku latach od początku.